Jest dziewiąta. Tu program pierwszy polskiego radia. Zapraszamy na aktualności Jedynki. Izabela Kuczyńska, I Paweł Zieliński. Giełdy w górę, ceny ropy w dół są już pierwsze pozytywne sygnały po ogłoszeniu zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Rzecznik praw obywatelskich przyjrzy się giełdzie kryptowalut Zonda Krypto. Taką deklarację Marcin Piątek złożył w sygnałach dnia. Czy Centralne Biuro Antykorupcyjne zostanie zlikwidowane? Swoją decyzję w tej sprawie wyrazi dziś Senat. Rosną kursy akcji na blisko wschodnich giełdach, spadają ceny ropy. To pierwsze wymierne skutki zawieszania broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Kluczowym warunkiem Donalda Trumpa, na który przystały władze w Teheranie, jest odblokowanie cieśniny Ormus. Wkrótce przeprawa ma zostać otwarta, a pokonanie jej bezpieczne takie doniesienia płyną z Iranu. Szczegóły zna Tomasz Sajewicz. Irańska wersja dokumentu, na podstawie którego zawarto rozejm, zakłada, że Iran będzie mógł pobierać opłaty za przejście tankowców przez Ormus. Zebrane w ten sposób pieniądze miałyby zasilić fundusz odbudowy Iranu. Jeszcze wczoraj amerykańskie wojsko zaatakowało irańską wyspę HARK, kluczową dla irańskiego przemysłu paliw energetycznych. Iran wykorzystywał cieśniny Ormus jako narzędzie politycznego wpływu na inne kraje, państwom, które w trakcie konfliktu uznawał za neutralne lub przyjazne, umożliwiał przejście tankowców. Wokół cieśniny Ormuz, na jej odblokowanie czeka co najmniej 150 statków. Masz Polskie Radio i Otwad Północny Izrael. A skutki wojny odczują osoby spłacające kredyty w złotych. Analitycy spodziewają się, że nie będzie kolejnej obniżki stóp procentowych. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek mówi, że głównym powodem jest wzrost cen paliw, który ma wpływ na całą gospodarkę. To jest zagrożeniem dla inflacji ogółem, ponieważ w dłuższym terminie te ceny mogą powodować rozlanie się inflacji po gospodarce. A więc Rada Polityki Pieniężnej no nie ma wyjścia, musi w tej chwili wstrzymać się z obniżkami stóp procentowych. Decyzję Rady Polityki Pieniężnej poznamy jutro... Dodajmy, że podstawowa stopa procentowa NBP wynosi teraz 3,75%. Przyjrzymy się tej sprawie. Taką deklarację w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto złożył w jedynce Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiące. A chodzi o doniesienia medialne o kłopotach z płynnością spółki. Mowa jest to o spadku rezerw bitcoinów w giełdy o 99%. Przeanalizujemy te zarzuty, które są formułowane, no bo do rzecznika wpływają skargi dotyczące walut wirtualnych. No w wielu państwach dostrzeżono to, że w oparciu o tę technologię dochodzi do transakcji, które jednak nie mogą być całkowicie wolne od nadzoru państwa i rzeczywiście potrzebne są w tym zakresie regulacje ustawowe, regulacje prawne. Według ustaleń Money.pl i wirtualnej polskiej użytkownicy największej polskiej giełdy kryptowalut zgłaszają problemy z wypłatą środków. Prezes Zonda Krypto twierdzi, że to przejściowe problemy techniczne. Czy Centralne Biuro Antykorupcyjne przejdzie do historii? Dziś decyzja Senatu w sprawie ustawy, którą wcześniej przyjął Sejm. Senacka Komisja Praworządności planuje wprowadzenie do niej kilku poprawek, ale nie zmienią one zasadniczego celu przepisów likwidacji CBA. W opinii senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Kwiatkowskiego to w istocie policja polityczna. Między innymi udowodniano agentom tej służby korzystanie z tak zwanych owoców zatrutego drzewa, czyli na przykład podżeganie do przestępstwa, a nie wykrywanie przestępstw. Likwidacji CBA Zdziwiają się senatorowie PiSu. Marek Kokomonowski twierdzi, że brak tej służby ograniczy walkę z korupcją. Centralne Biuro Antykorupcyjne jest służbą, która przede wszystkim ma objąć kontrolę państwa nad sprawowaną władzą. Ustawa zakłada, że CBA przestanie istnieć 1 października. Obowiązki tej służby ma przejąć policja, ABW i Krajowa Administracja Skarbowa. To są aktualności jedynki. Andrzej rysuje dla radiowej jedynki. Z okazji setnych urodzin programu Pierwszego Polskiego Radia, popularny rysownik, znany z dowcipnego komentowania polskiej rzeczywistości, przygotował dla nas serię ilustracji. Andrzej Milewski, bo tak nazywa się ten artysta, opowiadał w sygnałach dnia o tym, jak powstały te rysunki. Polskie radio to taka marka znana już od Aha. dawna, więc za, za dużo grzebać nie trzeba było, prawda? No, najlepszy rysunek to taki, że każdy na niego patrzy i mówi, o, przecież sam bym to mógł wymyślić, narysować, powiedzieć, prawda? Zaczynał wymyślanie od tego, że się zastanawiam, jak ludzie słuchają radia. Mhm. Prawda? A no, gdzie? A to w samochodzie. No dobrze, no to mówiąc, no że siedzę w tym samochodzie, jaka to jest przestrzeń. Pierwszy z rysunków został już zaprezentowany w formie dużego billboardu na budynku Polskiego Radia przy Alei Solidarno nie, Niepodległości w Warszawie. A na nim dobra rada dla kierowców, choć nie tylko, że jazdę warto zacząć od wrzucenia jedynki.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 W całym kraju będzie dziś pochmurno i deszczowo. Na wschodzie i południu niewykluczone są opady deszczu ze śniegiem. W górach śniegu miejscami pojawią się burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni na południu przez 8-9 stopni w centrum. Po 11 na krańcach zachodnich odczuwalna będzie jednak niższa, a to przez umiarkowany i silny wiatr. Ciśnienie cały czas rośnie. Na barometrach w Warszawie prawie 1011 hektopaskali.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 Na zachodzie i południu jakość powietrza jest umiarkowana i dobra. Na pozostałym obszarze bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 25% energii elektrycznej i ten odsetek wzrasta. Od 12 do 17 prognozowane są zielone godziny, kiedy prąd będzie najczystszy i najtańszy. Jedynka. Polskie Radio Polskie Radio, program pierwszy jest 10 minut po godzinie dziewiątej. Ciekawa jestem, czy m, pamiętają Państwo takie sytuacje, w których m, spotykamy się przy rodzinnym stole? No, trudno nie pamiętać, w końcu jesteśmy po świętach. I przy tym stole padają różne takie m, zdania, no a Moim zdaniem wyglądasz trochę marnie, Marysiu. A według mnie powinna się zmienić uczesanie, Zosiu. I tak dalej, i tak dalej. Jedni mówią, że one są zawsze w cenie. Inni, że jest nimi piekło wybrukowane. Oczywiście mówię o dobrych radach. Niby dobre, a jednak nie zawsze. Dzisiaj do tego tematu, od tego tematu właściwie zaczniemy nasze spotkanie. Kiedy dobra rada jest tylko dobrą radą, a kiedy zaczyna już być elementem? wtrącania się w czyjeś życie, narzucania swojej, narzucaniem swojej woli innej osobie. Gdzie ta delikatna granica przebiega? Jak zawsze oczywiście liczę na Państwa głosy w tej kwestii. 71 151 Facebook komu koźnik jedynka i nasz telefon 22 645 22 66. Po 10.30 poradnik językowy, bo dzisiaj środa. I zrobimy sobie później taki szybki wypad do kraju, kwitnącej wiśni. I dowiemy się, czym jest omojari. Nie, to nie jest gatunek owocowego drzewka, to jest sztuka. Mogłabym powiedzieć, że to jest sztuka życia i sztuka bycia, współbycia. Więcej o tym opowie nasz gość po godzinie 11. Powieść Anny Kańtoch, Zima pożegnanych oraz konkurs też będą. Zapraszam. Dzień dobry, Agnieszka Kunikowska. pory roku. Słowo się rzekło, konkurs przygotowany, a właściwie pierwsza jego odsłona. Konkurs nazywa się Odkrywcy Przyszłości, ale proszę się nie przywiązywać do tego tytułu, ponieważ rzecz dotyczy nie tylko odkrywców, wynalazców, wynalazków i odkryć, ale w ogóle czegoś albo kogoś, kto miał istotny wpływ na nasze życie. No i myślę, że dzisiaj, ja zawsze próbuję sobie tak zgadywać, czy państwo łatwo przyjdzie odgadnięcie tej zagadki, czy nie. I tak sobie myślę, że chyba dzisiaj trudno nie będzie. Przynajmniej pierwsza część od razu podpowie, czy to ktoś, czy coś. Proszę posłuchać. Tak Męsię. München. Możemy ją też pokazać jako człowieka, a przede wszystkim jako kobietę. Kobietę, która miała bardzo ładne stroje, która lubiła biżuterię no i też lubiła przedmioty. No, czyli wiadomo, że to raczej nie coś, prawda? Tylko kto, proszę Państwa, czy ktoś już wie po tym pierwszym fragmencie, czy potrzeba więcej danych? Będzie więcej danych, mamy dzisiaj zagadkę w czterech odsłonach, to była odsłona pierwsza, a co mamy w nagrodę? Mamy kartę w nagrodę podarunkową o wartości 300 zł. Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu Prezent Marzeń, oferujący vouchery w formie przeżyć. 72-151 to jest konkursowy numer SMS-owy. Oczywiście oprócz odpowiedzi potrzebna jest także jakaś myśl Państwa, jakieś rozwinięcie tego, tej odpowiedzi, jakaś refleksja na temat, skojarzenie, może opinia. 72-151. A w sprawie dobrych rad Pani Anna już się odzywa. Trzeba się wykazać asertywnością, powiedzieć grzecznie, ale kategorycznie. Nie są mi potrzebne Twoje rady. I'm a first real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 the chance to win your heart you could set the bar beyond the stars i'll do anything strojowy Bruno Mars. No to teraz troszkę zburzymy ten nastrój, chociaż może nie, ale chyba jednak trochę tak. Mówiłam o tych sytuacjach rodzinnych, jesteśmy tuż po świętach, po spotkaniach przy stole, po rozmowach, no i każdy na pewno kojarzy takie momenty, kiedy właśnie spotykamy się z rodziną, z bliskimi, ze znajomymi, no i jest rozmowa i nagle słyszymy z ich ust, co powinniśmy zrobić? Jak powinniśmy się zachować? Ba, jak żyć czasem nawet? Czego te w teorii dobre przecież rady dotyczą i kto jest naszym doradcą zwykle? Posłuchajmy. Moja babcia jest dość nachalna I tak ją kocham, ale Zdarzy się i mówię ciocia tak samo Nawet przy obiedzie wielkanocnym zwykłym No rodzina to im się wtrąca Raczej nie znajomi, no bo ich jednak wybieramy Rodzinę, no nie zawsze To w jakie kwestie się wtrącają? Kwestie na przykład związane z moim życiem, z moimi znajomymi, chłopakiem albo nawet ostatnią rozmowa o wierze, o kościele no po prostu gdzie mogą wepchnąć, no tam wepchną po prostu chodzi o wszystko I się tam, że układa jestem już w długim związku ale muszą się dowiedzieć wszystkiego i jak tylko zobaczą, że a może tutaj miała jakiś problem z czymś to już od razu krytykują dziewczyna mojego taty w sumie często jak ja coś do niego mówię to często w sumie wyraża swoje zdanie raczej z taktem trzeba do tego podejść bo dobre rady nie zawsze są taktowne myślę, że takie rodzinne rady co się co roku przy świątecznym stole podaje, że znajdź sobie kogoś taka właśnie nietaktowna rada. Mąż daje mi taktowne rady, jak się czasem powinnam ubrać. Żebym to zdjęła na przykład. I co, rzeczywiście pani zdejmuje? No tak, no bo potem chodzić z takim skwaszonym mężem przy boku. Różnie bywa, no czasami mu się bluza nie spodoba, czasami spodnie mu nie podejdą. No różnie, no jak się dobierze ten komplet. Ma bardzo dobre oko. Żonę mam, która dobre rady mi daje. Jak się zachować w jakiejś sytuacji, jak z kimś, jak postąpić. No czasami denerwują, jak mam inne zdanie. O, zdecydowanie. <grym> Taką osobę jest moja siostra. <grym> Bardzo mi się to nie podoba. Nie lubię tego, lubię mieć swoje zdanie, aczkolwiek biorę jej zdanie też pod uwagę. No ale ogólnie jestem o już dorosła, wiadomo, więc po prostu najlepiej, bym sobie sama decydowała. Po prostu puszczam mimo uszu. Wolę się nie denerwować. Rodzice, to na temat przyszłości, na przykład szkoła, praca, Albo mieszkanie, cokolwiek takiego? Mama, babcia. I w jakich kwestiach radzą? Uf, we wszystkim. Co nam sprawia przykrość i tak dalej, co na pewno nam pomagają. Rada, która nie jest proszona, jest zawsze krytyką. Czasami słyszę takie rady, których sobie nie życzę i które wskazują na to, że te osoby być może i dobrze mi życzą, ale mnie nie znają. I te rady nie są przydatne. One dotyczą na przykład organizacji czasu. Tak, to tak. może są takie bardziej oskarżenia, że się pani z czymś nie wyrabia. No tak, no właśnie to jest taka ukryta krytyka. Ja raczej jestem tą osobą, która udziela nieproszonych rad. I spotykam się z krytyką właśnie za to. I słusznie, <głos> dlatego bardzo mi się podoba, co powiedziała koleżanka. I będę o tym pamiętać, że nieproszona rada jest krytyką. Czasami rzeczywiście znajduję się w sytuacjach, gdzie mężczyzna mi objaśnia świat. Zupełnie tak jakby nieproszony o to, zupełnie niezachęcony. Po prostu on mi powie jak to jest, jak to powinno być i jak ja powinnam się zachowywać, gdybym zrozumiała, jak świat działa. No i jak w takiej sytuacji postąpić? Co takiemu mężczyźnie przytoczonemu przez panią powiedzieć? Czy ostro zaprotestować, czy powiedzieć po prostu, słuchaj, no dziękuję ci bardzo, to jest twój punkt widzenia ale ja mam swój. Pani Basia napisała, ja wyraźnie stawiam granice w kwestii rad, szczególnie zdrowotnych. I okazuje się często, że ludzie się nie obrażają, tylko naprawdę potrafią przemyśleć. Przynajmniej niektórzy. No właśnie, jak to jest z tymi dobrymi radami? Czy piekło nimi wybrukowane? Czy zawsze są w cenie? O tym już niebawem po 9.30 będę rozmawiać z naszym gościem, psychologiem, ale państwa wciąż proszę o zdanie na ten temat. Czy Państwo należą do tej grupy osób, która daje dobre rady, nawet nieproszona, czy wręcz przeciwnie? I czy często Państwu takie rady są udzielane? A jeśli zbyt nachalnie, to jak Państwo to robią, żeby się takiego delikwenta, mówiąc wprost, pozbyć albo jakby go odsunąć od siebie? Kiedy tak patrzysz na mnie i czuję twój lęk Taki sam jak mój przed nie wiem, co będzie z nami, nie wiadomo sam, o sobie sam. Patrz, ludzi, pobłądziło gdzieś, ich drogi rozeszły się i straciły sens. Nie wiem, co będzie z nami, nie wiadomo sam. pory roku. Reklama. Panie Pascalu, mm -hmm. ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?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 Wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor Senior. Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. A potem w Karfurze? Aromatyczna promka. Kawa Ziarnista Jakobs 1 kg, różne rodzaje, 59,99 za opakowanie. Oferta ważna do 11 kwietnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 66,72.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 Raporty pogodowe napływają także od państwa. Pan Marek się martwi, bo zakwitła w jego ogrodzie Brzoskwinia, ale najbliższe noce mają być z przymrozkami i ma obawy, czy coś tej młodej Brzoskwinki będzie. No oby tak, oby tak. Pani Maria donosi, że w okolicach Rzeszowa pogodnie, czasem przebija się słońce, ale zimno 4 stopnie. To tak jak w Warszawie, kiedy jechałam do państwa, to było ledwie 5 stopni. No i tak będzie dzisiaj. Maksymalnie na termometrach od 5 stopni na wybrzeżu i północnym wschodzie około 8 w centrum i na południowym wschodzie, do 11 stopni Celsjusza na zachodzie. Umiarkowane i duże zachmurzenie, tylko na zachodzie może nie padać, a przelotne opady deszczu mogą się zdarzyć właściwie w całym kraju. Może być także deszcz ze śniegiem, a wysoko w Karpatach śnieg. Teraz się przenosimy w, w Podkarpacie, do Podkarpacia i to jest miejscowość, która się nazywa Tymce i jest tam pan Szymon Ozim, Obserwatorium astronomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. W tym aktualnie deszczowo, pochmurnie, aczkolwiek w najbliższych dniach ma się wypogodzić. W związku z tym aktualnie na niebie możemy wieczorem obserwować dwie planety. Jest to Wenus nisko nad zachodnim horyzontem, tuż po zachodzie słońca. Bardzo jasna w cudzysłowie gwiazda. I w Zenicie mamy również Jowisza, który świeci praktycznie przez większą część nocy. Jeżeli mamy zwykłą lornetkę, już możemy zobaczyć m.in. księżyce galileuszowe Jowisza. Takie cztery, zazwyczaj cztery świetne punkciki w jednej linii przy samej planecie. Jest to bardzo proste do zobaczenia już nawet zwykłą lornetką. W przypadku Wenus możemy spodziewać się obserwacji faz tej planety, takich podobnie występujących jak w przypadku naszego Księżyca, lecz potrzebujemy już do tego troszkę większego teleskopu. Te opowieści kosmiczne pana Szymona Ozimka z Obserwatorium Astronomicznego mi y, przypomniały, że jutro w naszych czterech porach roku też będzie kosmicznie. Będzie o misji Artemis II. Ale wracamy na Ziemię, proszę Państwa. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hektopaskali i nie będzie się zmieniać. Cztery pory roku. Program Pierwszy Polskiego Radia 4 pory roku jest 9:36 prawie. Dobre rady zawsze w cenie, czy może dobrymi radami piekło wybrukowane? A może jeszcze inaczej, najłatwiej o radę, gdy jest ona niepotrzebna. Radzę państwu teraz nastawić ucha i posłuchać, co na temat dobrych rad powie nasz gość. Martyna Więckowska, psycholog, psychoterapeuta. Dzień dobry. Dzień dobry. Na twoim miejscu już dawno zmieniłabym pracę. Powinnaś inaczej wychowywać dzieci. Ty się dobrze zastanów, bo moim zdaniem ten chłopak nie jest dla ciebie. No, takie podobne zdania mogłabym mnożyć. Zdania wypowiadane przez ciocię, przez wujków. Dobre rady, jakich ich mm -hmm. żartobliwie nazywamy. Oni po prostu wiedzą lepiej. Oni nam poradzą. Ale pod tą radą bardzo często skrywa się coś, co my odbieramy jako, no po prostu narzucanie swojego zdania. Wchodzenie w nasze życie. Dlaczego tak jest? Bo to jest narzucanie swojego zdania. Trzeba pamiętać o tym, że każda rada to jest tak naprawdę wygłoszona opinia na temat, na temat naszego życia, naszych wyborów. I nawet jeśli, w ogóle mam wrażenie, że udzielanie rad w naszym społeczeństwie, no mówię tutaj o Polsce, o moich jakichś też osobistych doświadczeniach, to jest nasza jakaś taka przywara narodowa, i my się tymi radami chętnie dzielimy i jakoś jest to znormalizowane, że jest to ok, że w ogóle wychodzimy z tą radą do drugiej osoby, tak jakby ona potrzebowała naszego rozwiązania, a jest to często błąd w komunikacji i coś, co tą relację tak naprawdę psuje. Dlaczego? Bo każda rada, tak jak wspomniałam, to jest opinia i, i stawianie siebie, osoba, która udziela rady, stawia siebie w roli eksperta od czyjegoś życia nie znając tak naprawdę całego kontekstu sytuacji no nie będąc w butach drugiej osoby no, ale przecież... jeś... mhm. Tak, przepraszam, bo chciałam dodać, że bardzo często słyszymy mówię to dla twojego dobra. No dobrze. I, i, I właśnie to jest coś, co przykrywa tak naprawdę te nieuświadomione często motywacje, dlaczego radzimy. Jak udzielamy rady na temat czyjegoś postępowania, to właśnie jesteśmy tymi ekspertami, karmimy trochę te nasze pobudki ego egoistyczne, a to, że twierdzimy i być może w to wierzymy, że jest to dla czyjegoś dobra, jest często nieprawdą. E, dlatego myślę, że warto zapytać, czy ty potrzebujesz mojej rady, czy potrzebujesz rozwiązania, czego ty w ogóle potrzebujesz, Tak, jeśli na przykład żalisz się, że masz jakiś problem. E, nasza głowa często podpowiada właśnie gotowe rozwiązanie, a jest to uderzanie właśnie w sprawczość drugiej strony i zabieranie autonomii. I dlaczego takie rady nie działają? Bo to trochę jak z tym powiedzeniem właśnie, że dziecko na złość mamie odmrozi sobie mm -hmm. uszy, bo nie dostaje wolności do decydowania o sobie. Gdyby mama powiedziała zamiast załóż czapkę, już trzeci raz powtarzam, nauczyła to dziecko odczytywania sygnałów z ciała, zresztą rodzimy się z taką umiejętnością, żeby po prostu tego w jakiś sposób nie zahamować i pozwalać temu dziecku trochę decydować, czy ja rzeczywiście potrzebuję tej czapki, czy nie. I tak samo jest z radami. Jeśli my udzielamy nieproszonej rady, przekraczamy te granice jakiejś wolności, autonomii e, i ta osoba ma w sobie nieuświadomiony, ale jednak opór, żeby tego się posłuchać, bo po prostu chce zrobić po swojemu. E, stąd to jest właśnie często nieskuteczne i e, podkreślam, Udzielana rada to jest jakiś nasz pomysł na czyjeś życie, na czyjeś e, postępowanie. I spodobało mi się tutaj powiedzenie jednej e, z słuchaczek e, w sądzie, że rada to jest taka właśnie ukryta krytyka. I nie twierdzę, że osoba, która udziela rady chce skrytykować. Często robi to w sposób nieświadomy, ale jednak wyraża tą nieproszoną opinię. No dobrze, to ja zapytam teraz tak trochę, trochę pod włos Panią Wezmę i z drugiej <laughs> strony y, temat ugryzę. No bo wyobraźmy sobie taką sytuację. Widzimy bliską nam osobę, którą coś gryzie. Właściwie wiemy, tak. co ją gryzie. Wiemy, że się bije z myślami. Nie wie, jak postąpić. My mhm. mamy właśnie pewien pomysł albo mm, Chcielibyśmy jej pomóc, tak z dobroci serca, chcielibyśmy jej pomóc uh -huh. ten problem rozwiązać. I co? I wtedy w ogóle nie wychodzić z inicjatywą, nie proponować, że słuchaj, a gdybyś zrobiła tak czy tak, zastanów uh -huh. się. Uh -huh. No przecież w ten sposób nie naruszam jej y, autonomii. Uh -huh. y no nie wiemy tego. A ona nie ja a przepraszam, pro... bo jeszcze uh -huh. mo może być taka tak. sytuacja, że ona jest osobą, która nie poprosi o tę pomoc, bo jest taka zamknięta w sobie, y uh -huh. introwertyczna. Uh -huh. No to właśnie. Pani podała tak naprawdę gotowy komunikat. Słuchaj, widzę, że, że się bijesz z myślami. Mam wrażenie, że gdzieś nie do końca wybrałaś to rozwiązanie, czy nawet może nie przychodzi ci ono do głowy. Ja, ja takie rozwiązanie nawet mam. No i teraz pytanie, czy, czy chcesz je usłyszeć? Prostu. Po, po prostu. Po prostu. E, I to nie jest właśnie komunikat na zasadzie słuchaj, mam pomysł, może spróbujesz to i to. To się wydaje nawet delikatne, ale nie wiemy, kto jest po tej drugiej stronie. Może... Znaczy, wychodząc z gotowym rozwiązaniem, nawet jeśli to jest ta dobra intencja i, i nie chcemy niczego tej drugiej osobie zabierać, to trochę właśnie jednak odbieramy jej tą sprawczość. Może ta osoba nie jest gotowa na ten krok, który jest, można by powiedzieć, nawet obiektywnie słuszny, dobry, mm -hmm. właściwy, nie wiem. Znaczy, kto to decyduje, że, że jest słuszny? Właśnie ta osoba, która potem, wdrażając to rozwiązanie, weźmie za to wszystko odpowiedzialność, bo nie my, udzielając rady. I to jest bardzo ważny aspekt też e, tych rad nawet jeśli mamy fajne rozwiązanie w naszej ocenie, ono może, ta osoba może nie być gotowa, żeby je wdrożyć. Mm -hmm. No i kto weźmie za to odpowiedzialność? Albo wdroży, a potem na przykład nie wiedzieliśmy, że jest jakieś, jakieś drugie dno. I, I kto weźmie odpowiedzialność za to, że na przykład były jakieś negatywne konsekwencje tego? Więc tak to z tymi radami jest. My nie weźmiemy, nie weźmiemy odpowiedzialności za czyjeś życie, za czyjeś wybory. Tak. A ta granica w ogóle między, między wsparciem, a, a wścibstwem i wchodzeniem w czyjeś życie jest bardzo, bardzo cieniutka i trzeba no, rzeczywiście wykazać się dużą uważnością, żeby jej nie przekroczyć. A jak tak. wobec tego reagować na takie niechciane rady? Mamy do czynienia z kimś, kto nam je rzuca pod nogi, rzuca w twarz po prostu nieproszony, nawet bliska osoba. Trudno czasami bliskiej osobie powiedzieć po prostu nie. Mm -hmm. No właśnie, tutaj czasami mówię pacjentom, że nie to jest pełne zdanie i yy, mam na ten temat inne zdanie, albo mam na ten temat inny pomysł, może wystarczy, nie tłumaczmy się, bo to czasami właśnie jest tak, że ktoś yy, udzielając nam tej nieproszonej rady, czyli wyrażając opinię na temat naszego, naszej sytuacji, tak trochę wymusza na nas jakieś właśnie tłumaczenia, dlaczego ja tego nie robię, albo no, nie, dlaczego nie mam pomysłu, dlaczego jestem w tym miejscu tak trochę bezradnym, w którym mogę być. Yy, więc po prostu y, zdaję sobie sprawę, że jest to bardzo trudne, ale mam na ten temat inne zdanie. Dziękuję za tą radę, może ją przemyślę, yy, wystarczy. Nasza słuchaczka, pani Anna napisała na facebookowym profilu ja od rodziny nie dostaję dobrych rad, dobre w cudzysłowie, bo hmm. mnie znają i wolą nie zaczynać dyskusji. Jestem <grym> bardzo asertywna. Tak i gratuluję pani słuchaczce. No właśnie o to chodzi. Yy, jakoś tak wrócę do tego, to udzielanie rad, wyrażanie opinii na tematy wszelakie jest bardzo znormalizowane w naszym społeczeństwie, ale psychologia mówi jasno, to jest przekraczanie granic. Jeśli chcemy kogoś wesprzeć, skierujmy tą lupę czy uwagę nie na to, żeby szukać dla kogoś rozwiązań, tylko zadać pytanie, jak ci z tym, czego ty potrzebujesz, czy mogę ci jakoś pomóc. Otwarte pytanie, które otw otwiera dialog. Albo czy chcesz... nie jest Tak, mhm. proszę, proszę. Tak, otwarte pytanie, które otwiera dialog, a niekoniecznie kierunkuje już, że my stajemy właśnie w roli tego... Ratownika, podpowiadacza, bo jest nam bardzo dobrze w tej roli eksperta i ratownika, w każdej sytuacji, ale właśnie to jest o nas, o nas, o naszych emocjach, o naszych potrzebach. A skierujmy tą lupę na potrzeby tej drugiej strony. Zapytajmy, czy ja mogę Ci w czymś pomóc. Może skończy się tym, że ta osoba powie, słuchaj, no właśnie, możesz mi powiedzieć, jak ty byś to zrobił, czy zrobiła. Może skończy się tą radą, ale pozwólmy, żeby ta druga strona o tym zadecydowała. Tak się Zaprosiła nas do tego. Właśnie, Słyska. właśnie, właśnie. Yy, o to chodzi. Czy chcesz usłyszeć, co ja bym zrobiła w takiej sytuacji? Chcesz, to ja bym ci powiedziała, ale musisz podjąć sama czy sam decyzję. Tak się zastanawiam. Troszkę już pani o tym powiedziała, ale gdybyśmy mhm. tak wzięły pod lupę te osoby, które mają no, taką niepohamowaną chęć udzielania rad i umeblowania komuś życia. Co nimi kieruje? Czy to jest może taka um, chęć um, posiadania kontroli, przejmowania kontroli, czy może jednak takie przekonanie, że ja mam doświadczenie, ja wiem lepiej. Czy różnie? Pewnie różnie. to, co człowiek, to różne motywacje, ale myślę, że właśnie idziemy w kierunku tego, że być może ja mam jakieś w sobie deficyty. I tym wchodzeniem w rolę eksperta czyjegoś życia ja sobie coś załatwiam, mówiąc brzydko, czyli być może poczuję się, trochę lepiej, jeśli ja jestem w tej roli eksperta. Ja czasami podaję taki przykład, może trochę inny, ale jak siadamy przed telewizor, przed telewizorem jesteśmy, oglądamy program, gdzie śpiewają, tańczą, robią różne inne rzeczy, no i co robimy? Krytykujemy. Nie umiemy tańczyć, może nie umiemy śpiewać, ale jesteśmy ekspertami. I teraz co nam to robi? Robi nam to coś fantastycznego. Jesteśmy w fantazji o sobie, drodzy państwo, nie jesteśmy wprawdzie o sobie krytykując, tylko w fantazji o sobie, pamiętajmy o tym, wchodząc z radą do czyjegoś życia, jesteśmy trochę w fantazji o sobie, że wiemy lepiej właśnie to, co pani powiedziała. I jak ktoś nagminnie, no mi się też zdarzyło i zdarza czasami wyjść, gryzę się w język, wiem, ale mam też taką tendencję, bo też lubię, czuć się w roli eksperta, jak teraz, kiedy się o tym wypowiadam. ale Więc każdy z nas ma też takie ciągoty, ale pamiętajmy państwo, jeśli naprawdę myślimy o drugiej stronie, o dobru drugiej strony, zadawajmy pytania, a nie um, opinie, oceny, rady. Spróbujmy się gryźć w język. Piękna puenta naszej rozmowy, Pani Martyno. Nieproszona rada jest krytyką, proszę pamiętać. I jeszcze zacytuję inną naszą słuchaczkę, Panią Zofię. Rada, którą najczęściej daję ja Ci radzę, rób jak chcesz. <grymne> Pięknie. <grymne> Martyna Więckowska, psycholog, psychoterapeuta, była moimi Państwa gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również. Do usłyszenia. Kosztuje nic Nic nie znaczy strata Wzroczne kotyle Są tak jak inne Wprost Na cztery łapy do Chcę nas wybić, a przecież mi chodzi. mogę coś Państwu poradzić, to radzę pozostanie z programem pierwszym Polskiego Radia po dziesiątej. Poradnik językowy i kolejna odsłona naszego konkursu.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 A Mariany dostają Powera i kupują taniej na wiosennej wyprzedaży w Media Expert. Ruszyła wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1895 zł. Teraz za jedne 1695 Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media MediaExpert.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 Reklama. Ogłoszenie społeczne. I teraz patrz: najpierw kozujesz, potem podajesz. Tak? Dokładnie tak. Jej, udało się, widzisz? Pięknie. Teraz jeszcze raz.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 przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Autostrada A4 w województwie dolnośląskim jest poważnie zakorkowana pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie, Wrocław Południe, a Bielane Wrocławskie w kierunku Katowic. Na kilometrze 152, gdzie zderzyły się dwa auto osobowe, zablokowany jest lewy pas właśnie w kierunku Katowic, a ruch odbywa się pasem prawym i pasem awaryjnym. a czwórka poważnie zakorkowana jest także na fragmencie przygranicznym, niedaleko z Gorzelca i w kierunku Drezna. A dużo cierpliwości przyda się także w województwie lubuskim i na a na wysokości Świecka i na autostradzie A18 w pobliżu Olszyny. Oczywiście chodzi o nie w kierunku stolicy Niemiec. Na drodze krajowej numer 39 pomiędzy Namysłowem a Brzegiem w miejscowości Pisarzowice doszło do wypadku trzech pojazdów osobowych na kilometrze 51. Dwie osoby zostały w tym wypadku ranne. Na miejscu ruch jest możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Taka sama organizacja ruchu obowiązuje w Świętokrzyskiem na drodze krajowej 79 w miejscowości Bronisławów. To na odcinku Sandomierz-Lipsko. Na kilometrze 160 doszło do wywrócenia się pojazdu ciężarowego. Uwaga w województwie kujawsko-pomorskim na drodze krajowej numer 15. Pomiędzy Inowrocławiem a Toruniem w miejscowości Wierzchosławice utrzymuje, utrzymuje się blokada obu kierunków na kilometrze 212 gdzie zderzyły się Dwa pojazdy osobowe. Dwie osoby zostały tam poszkodowane. Na miejscu są służby i to one kierują ruchem. Jak zawsze czekamy na wieki.